Tu program drugi polskiego radia właśnie minęła 16. Dwójka jesteś na miejscu Tigran. Dzień dobry, przed mikrofonem Aldona Łaniewska wołk zapraszam na wiadomości kulturalne. Rodzina, przedstawiciele władz i świata kultury oraz wielbiciele jego twórczości żegnają na powązkach wojskowych w Warszawie Wiesława Myśliwskiego. Wybitny polski pisarz zmarł w wieku 94 lat. Żegnamy twórcę, który potrafił opowiadać o świecie w sposób niezwykle wyrazisty, a jednocześnie przystępny napisała w liście do uczestników pogrzebu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. List od Marty Cienkowskiej odczyta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 Wiesław Myśliwski był laureatem wielu literackich wyróżnień w kraju i za granicą. Jako jedyny dwukrotnie otrzymał Nagrodę Literacką Nikę za powieści Widnokrąg i traktat o łuskaniu fasoli. Był także autorem dramatów Drzewo, Złodziej i Rekwiem dla Gospodyni oraz słynnego eseju Kres Kultury Chłopskiej. Jego książki doczekały się ponad 60 tłumaczeń na 25 języków. 170 filmów pochodzących z ponad 25 krajów, poszczególne tytuły prezentowane w retrospektywach reżyserskich i aktorskich, cykli tematycznych, pokazów specjalnych, sekcji dokumentalnych oraz seansów z muzyką na żywo. O rozpoczynającej się dziś w stolicy trzeciej odsłonie Timeless Film Festival mówi dyrektor wydarzenia Roman Gutek.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 Tę i inne produkcje można będzie obejrzeć na trzecim Timeless Film Festival, który potrwa w stolicy do 27 kwietnia. Pozostajemy w Warszawie, gdzie w Teatrze Studio dziś premiera Rekwiem dla snu w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Spektakl stworzony w koprodukcji z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie zostanie tam pokazany za tydzień. Powieść amerykańskiego pisarza Huberta Selbiego Juniora ukazała się w 1978 roku i wtedy traktowana była jak fantazja o życiu na krawędzi. Reżyser Jakub Skrzywanek czyta rekwiem dla snu jak opis współczesności i dodaje, że jesteśmy samotnymi istotami, które przez większość swojego życia cierpią na niezrozumienie, lęk i wykluczenie. To jest też ciekawa inspiracja z takiego zbioru reportaży noski, o czym cipają nasze dzieci, bardzo w ogóle ciekawej pozycji, bardzo polecam, żeby też skonfrontować się z tym, jak naprawdę ta rzeczywistość w Polsce wygląda. To jest właśnie ten obraz, taki obraz, gdzie my zawsze sobie myślimy, że to jest ktoś inny, że dotyczy kogoś innego, a naprawdę choćby opowieści z tych reportaży pokazują nam, że być może w własnym domu mamy kogoś, kto regularnie ćpamy Fedron. To naprawdę może być duże zaskoczenie, ale może warto się jednak temu przyjrzeć. Premiera Rekwiem dla snu w reżyserii Jakuba Skrzywanka dziś na dużej scenie Teatru Studio w Warszawie. Pierwszy pokaz w Krakowie w Narodowym Starym Teatrze odbędzie się w przyszłą sobotę. Bez zapowiedzi i bez promocji zespół The Rolling Stones wypuścił nowy utwór pod pseudonimem The Cockroaches, uruchamiając nietypową akcję z limitowanymi winylami dostępnymi tylko w wybranych sklepach. Tajemnicze plakaty, zaszyfrowane wskazówki i błyskawiczna reakcja fanów sprawiły, że wokół premiery singla natychmiast pojawiły się spekulacje o nadchodzącym albumie Legend Rocka.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 pojawiły się na platformach aukcyjnych. Niektóre oferty sięgają nawet 600 funtów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Muzycznie kończymy ostatnie dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia. Reklama.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 Wybieram dwójkę 17 kwietnia. Witamy Beata Stylińska, Magdalena Łoś, Agnieszka Łukasiewicz i Adam Suprynowicz. Dziś 107 dzień roku, słońce zajdzie o 19.37, więc ten piękny dzień trwa już 14 godzin i 2 minuty. Trwać będzie 14 godzin i dwie minuty dokładniej. Imieniny obchodzą Innocenty, Aniceta, Izydor, Jakub, Józef, Katarzyna, Klara, Robert, Rudolf i Stefan. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity też już niedługo, od 8 maja. Właśnie ogłoszono jego program i z tej okazji moim gościem o 16.30 będzie dyrektor festiwalu Artur Lipchart. Kaliskie spotkania teatralne tymczasem ruszają już jutro. To festiwal sztuki aktorskiej, który dokumentuje przemiany w polskim teatrze, o czym powie już niedługo dyrektor tej imprezy, Bartosz Zaczekiewicz. Dzisiaj o wiele trudniej też odróżnić to, co kiedyś było już takim tradycyjnym ofem i na przykład nie przyjeżdżało kiedyś do Kalisza. Ten festiwal się zawsze opierał na teatrze repertuarowym, ale teraz zaglądamy do teatrów prywatnych i trochę po tych patrzymy. Grają tam zresztą jakby w pełni zawodowi aktorzy. W tym roku zaprezentuje się w Kaliszu naprawdę plejada gwiazd. Nazwiska już niedługo. Pojawi się też temat muzyczny w naszej audycji. Skrzypaczka Małgorzata Wasiucionek-Potera z Message's Quartet opowie o pracy zespołu nad muzyką Szymona Laksa. W niedzielę w Krakowie artystki przedstawią po raz pierwszy w Polsce odkryty niedawno dotychczas uważany za zaginiony drugi kwartet smyczkowy tego kompozytora. Okazało się, że nuty do drugiego kwartetu Laksa leżą sobie spokojnie w bibliotece konserwatorium muzycznego w Paryżu i czekają na odkrycie. A no jak do tego odkrycia doszło, dowiemy się jeszcze w tej godzinie programu. O 17:00 przegląd stron kulturalnych prasy ze wschodniej Azji, a o 17.10 Monika Pilch porozmawia ze Sławomirem Narlochem, reżyserem, który chętnie sięga po klasykę. Niedawno wystawił pana Tadeusza w Olsztynie, a za tydzień w niedzielę premiera Kandyda w Teatrze Chorzycy w Toruniu. Dzisiaj też nagrodzona złotym medalem Gloria Artis, wybitna tłumaczka Sławomirem.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 No to jest to się nazywa pokora wybitnej osobowości. Wywiad ze Sławą Lisiecką, która pracuje teraz nad nowym tłumaczeniem Czarodziejskiej Góry Mana po 17:30. Teraz jest 16:11 Magdalena Łoś, która przygotowała dla nas muzykę. Dobrze, wie, że uwielbiam tę płytę. Fami Alkai i Akademia Del Piacer rok 2013. Marionas z Enrique Solinisa, Kaj i Akademia del Piacer. Kaliskie spotkania teatralne. O, którym już, o których już wspominałem, to festiwal, który skupia się na sztuce aktorskiej. Główna jego część odbędzie się w maju, ale pierwszy wyjazdowy spektakl 66. festiwalu już jutro. Publiczność wyjedzie do Sopotu na przedstawienie Brytanik Żana Racina w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego. Z kolei 2 maja widzowie obejrzą w Warszawie monumentalne termopile polskie Tadeusza Micin. W reżyserii Jana Klaty z dyrektorem kaliskiej sceny Bartoszem Zaczekiewiczem. O festiwalu rozmawia Danuta Sankiewicz.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 jest jakiś leitmotiv tego dnia, albo ogólnie rzecz biorąc festiwalu. W tym roku, co będzie dominantą tego festiwalu? A tu właściwie tak, to jest ciekawe, bo dobieramy spektakle tym kluczem aktorskim, a potem, jak się już je ułoży, to z tego wychodzi jakaś dodatkowa wartość, taki zbiór. To już jakby prawo festiwalu, myślę, każdego. To już może nie jest taka rzecz, która tylko kaliskie spotkania teatralne tak wyróżniała. I w tym roku, bardzo silne dwa takie motywy. Jeden to jest taki, że tak powiem, emocjonalność, jakby namiętności bardziej osobiste, czy to, jakby z poziomu rodziny, czy po prostu relacji międzyludzkich, z miłości, nienawiści, zawiści, zazdrości, czy też jakby jakichś pozytywnych dążeń, to jest jakby jedna rzecz, a druga część to takie, powiedzmy, namiętności bardziej o takim charakterze społeczno-politycznym, czyli, nie wiem, walka o władzę, różne, tak powiem, mechanizmy polityczne, więc to są takie dwa filary i te spektakle właściwie się albo w jednym, albo w drugim sytuują głównie, mają taką dominantę, a czasami jest to jakby w jednym spektaklu mamy i jedno i drugie się ze sobą miesza. No, siłą tego festiwalu są oczywiście wielkie nazwiska, no więc powiedzmy o tych magnesach, które w tym roku przyciągną publiczność, a przyciągnęły, ponieważ bilety, o tym trzeba powiedzieć, sprzedały się w mgnieniu oka. Tak, no akurat oczywiście nazwiska są jakimś bardzo ważnym magnesem, ale mamy też oczywiście całą masę wybitnych, znakomitych artystów, może nie tak szeroko znanych jakby całej publiczności z kina czy z telewizji. Fakt faktem, że ta tegoroczna edycja jest wyjątkowo bogata. w Takie nazwiska, To czasami w jednym spektaklu jest więcej tych nazwisk niż w jakiejś innej całkowitej edycji. Pod tym względem zupełnie niesamowite przedstawienie z Teatru Polonii w Warszawie, Żar, który którym gra trójka mistrzów. Pani Maja Komorowska, Daniel Lubrychski i Jan Englert. Ale też zaczynamy wyjazdowym spektaklem w Teatrze Wybrzeże, gdzie mamy Dorotę Kolak. Potem jesteśmy w Teatrze Narodowym, gdzie jest Danuta Stenka, Jan Frycz. Potem, że do nas Stary Teatr z Krakowa, Anna Radwan, Ewa Kajm. Potem takie przedstawienie Nieołfowy, ale też na przykład z udziałem. Karolina Adamczyk, też jakby laureatki tego festiwalu. Teatr Ateneum z Zagatą Koleszą, Marią Cynelli, z Przemysławem Bluszczem. Potem handlarze gumek z szóstego piętra: Katarzyna Dąbrowska, Grzegorz Małecki, Borys Szyc. Przedstawienie też jakby Fundacji Jany Szybkowskiej i Teatru Polskiego w Warszawie: Jana Szczepkowska i Dorota Landowska na scenie. Teatr Nowy z Warszawy: Maja Ostaszewska, Maria Maja, Małgorzata Hajewska, Krzysztof i Jacek Poniedziałek. Czy może na podstawie tych spektakli i tych doświadczeń wielu lat pokusić się na takie stwierdzenie, że w Kaliszu przez ten tydzień można zobaczyć, jak ten teatr się zmienia. Oczywiście, znaczy, my mamy poczucie, że i takie troszkę ambicje, żeby też jakby ten festiwal był takim rodzajem showcase. On jest mówię, troszeczkę inny, dlatego że go nie, jakby profilujemy go tylko pod aktorów. W związku z tym, jak mówię, są przedstawienia właśnie takie z takim no, jakby świetnym też tradycyjnym aktorstwem, jak właśnie spektakl z, z Mają Komorowską, Danielem Lubryskim i Janem Englertem ale też no, spektakl na przykład wspaniałej, no, no już jakby średniego pokolenia reżyserki, ale myślę też jakiej bardzo, bardzo ważnej Katarzyny Kalwat z Nowego Teatru w Warszawie i troszkę też już jakby inny rodzaj aktorstwa, inny rodzaj poszukiwania, czy taki spektakl na poły off-owym Aleksander, zrobiony w ogóle jakby przez stowarzyszenie i granych gościnnie w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W ogóle myśląc już o sztuce aktorskiej, znaczy jak ona się zmieniła, to jest tak, że dzisiaj o wiele trudniej też odróżnić, nie wiem, to co kiedyś było już takim tradycyjnym ofem i na przykład nie wiem, nie przyjeżdżało kiedyś do Kalisza, tylko się jakby ten festiwal mi się zawsze opierał na teatrze repertuarowym, ale teraz je zaglądamy do teatrów prywatnych i trochę po tych patrzymy. Grają tam zresztą jakby w pełni zawodowi aktorzy bardzo często. I z, my, myślę, że to w jakiś sposób oddaje, oczywiście nie oddaje wszystkiego. I to musielibyśmy jeszcze parę tutaj takich festiwali w Polsce jakby połączyć, żeby, żeby móc jakby pokazać wszystkie te główne trendy. Ten nasz może właśnie ze względu na to sprofilowanie aktorskie jakby najszerzej sięga gatunkowo, że zdarzają się spektakle, które może na innym festiwalu by się już jakby my z, z takim nawet przekrojowym w Polsce niekoniecznie mogły spotkać. Myślę, że dobrze, że to jest jakiś wyróżnik, bo też jakby każdy festiwal fajnie, jeśli ma jakąś taką swoją charakterystykę i pieczęć niepowtarzalną. Ale kaliskie spotkania teatralne to oczywiście nie tylko spektakle, ale wiele się dzieje już poza spektaklami. To jest rzecz, która właściwie w tej chwili towarzyszy chyba wszystkim festiwalom. To są spotkania po spektaklach z twórcami, z aktorami. W Kaliszu to było modne, zanim to w ogóle było znane. To jest, znaczy też jakaś taka bardzo dawna tradycja kaliska. To się czasami odbywało, także aktorzy już jakby zagrali spektakl, gdzieś tu jeszcze nawet po okolicznych zakładach pracy jeździli na, na spotkania, czy nie wiem, do Ostrowa Wielkopolskiego, czy gdzieś to tak trwało. Natomiast jakby no, ważne jest też generalnie to słowo spotkania, że to jest właśnie taki moment też takiego dialogu i z publicznością, i dialogu między twórcami i dialogu takiego z rzeczywistością. I myślę, jakby też zadaniem naszego festiwalu też jest właśnie wyszukiwanie, pokazywanie tych zmian, tych zjawisk. Być może tam jakaś odpowiedzialność jury, żeby, no, umowna, no, ale żeby pokazać, aha, to dzisiaj jest najlepsze, najciekawsze. I mam nadzieję, że jakaś taka wartość, jak się potem, nie wiem, po latach na to spojrzy, z tego zostanie, że na przykład o tutaj zostało to, a to dostrzeżone. Mieliśmy okazję gościć takie spektakle, które mm, swój los festiwalowy zaczynały właśnie tu, w Kaliszu. Cząstki kobiety z Ter Warszawa na przykład, czy jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję, kooprodukcja Teatru Łaźnianowa w Krakowie i Teatru Żeromskiego w Kielcach wymagły wspaniałe, wybitne przedstawienia, ale pierwszy festiwal, na przykład te dwa przedstawienia zaliczyły tutaj. Bartosz Zaczykiewicz w rozmowie z Danutą Synkiewicz. Stacjonarna część 66. kaliskich spotkań teatralnych odbędzie się od 9 do 16 maja na kilku scenach w Kaliszu. Publiczność obejrzy 19 spektakli z całej Polski. Troszkę zazdrościmy. A na osłodę mamy teraz przedpremierowy fragment kolejnego albumu Orkiestry Symfonicznej w Göteborgu poświęconego twórczości Żana Sibeliusa. Dyrektor artystyczny zespołu Matias Ruwali y, przedstawiał już symfonie i poematy symfoniczne tego kompozytora Tym razem głównym dziełem jest słynny koncert skrzypcowy Solistką jest młoda szwedzka skrzypaczka Ava Bahari W tym sezonie artystka rezydentka Göteborg Symphony. Całości koncertu słuchaliśmy już w dwójce we wtorkowym kanonie Dzisiaj przypominamy, bo to świetne nagranie Tylko fragmencik tego świetnego nagrania, którym się tutaj wspólnie zachwycaliśmy w studiu. To, jest, to był fragment finału koncertu skrzypcowego Sibeliusa. Awa Bahari i Orkiestra Symfoniczna w Göteborgu dyryguje Santo Matthias Rowali. A my mam dla państwa bilety na koncert, więc na muzykę na żywo, pod patronatem naszym i Symfoniety Krakowi, koncert zatytułowany Ośmiornica i Motyl odbędzie się w Krakowie, w Krikotece, już za niespełna tydzień, w czwartek o 19.30. To jest taki specjalny koncert, podczas którego y, zabrzmią utwory muzyki współczesnej. My już koncerty z tego cyklu prezentowaliśmy na naszej antenie, ale ten koncert będzie szczególny, bo y, zabrzmi tam kolejne zamówienie programu Drugiego Polskiego Radia na stulecie Polskiego Radia. Kompozycja Moniki Szperki, Soft Body. Y, poza tym utwory Krzysztofa Wołka i Macieja Zakrzewskiego. Y, wspaniały akordeon Szymonista Rafał Łódz w partii solowej, a z nim Sinfonietta Krakowie pod dyrekcją Szymona Morusa. Bardzo gorąco Państwa na ten koncert zapraszamy. Będzie też okazja spotkać się z Ewą Szczecińską, która poprowadzi spotkanie z mm, artystami po koncercie. Proszę do nas teraz zadzwonić 22 645 22 22. Ośmiornica i motyl. Piękny tytuł koncertu. you <laughs> Fingalu i Akademia Bizantina pod kierunkiem Ottavia Dantone to była aria agitata infidofletus oratorium Judyta triumfująca Antonia Vivaldiego jest 16.33 Gość dwójki jak Co roku o tej porze y, Artur Lipchart, dyrektor festiwalu filmowego Millennium Dogs Against Gravity, założyciel całego festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. 23. festiwal y, już przed nami, już znamy jego program. Czy pan obejrzał już te wszystkie filmy, które, y, których, te, które są w programie? Nie wiem, czy pana rozczaruję, ale wszystkich nie byłem w stanie y, obejrzeć. Festiwal nam się bardzo rozrósł. I jestem odpowiedzialny za, razem z, z innymi programerami za, za pewne części tego, tego programu, ale wszystkich 180 jeszcze nie zobaczyłem, natomiast mam wielką nadzieję, że braki uzupełnię już na dużym ekranie w trakcie festiwalu. Hasło festiwalu w tym roku to poszukiwania. Mam takie nieodparte wrażenie, że my żyjemy w świecie niepewnym, który trochę sam siebie wymyśla na nowo i właśnie poszukuje. Czy ten wybór filmów potwierdzałby tę intuicję moją? Po części, Aha. myślę. Mhm. Zdecydowaliśmy się w tym roku na, na takie hasło, które ma zachęcić widownię do zapoznania się z programem i do wyboru pewnych pozycji. Z takiegoż powodu, iż myślimy, że filmy, które proponujemy w tym roku proponują znalezienie sobie ścieżki, która ma poprzez filmy prezentowane pomóc nam w zrozumieniu świata, który nas otacza, i też w pewnym sensie spróbowania też za, zapytania tego, tego świata w sposób taki, taki bardziej metaforyczny, czy ten świat rozumie również nas I, i na tym takim spotkaniu się i na tej takiej relacji aktywnej z, z, z obu stron jakkolwiek dziwnie to może zabrzmieć myślimy, że będziemy prowadzić napięcia tego, tego tej edycji tegorocznej Myślimy też, że czas, w którym żyjemy i, w, i na poziomie geopolitycznym, jak i na poziomie wręcz jednostkowym tak, tak przyspieszył, iż myślimy, że te wspaniałe filmy, które zebraliśmy przez cały rok dla naszej wspaniałej publiczności w siedmiu miastach w Polsce, Pomogą jej określić się w, w, w też mm, emocjonalnie, też e, psychologicznie, e, w, w, jaki, ja, jaki mamy stosunek do świata, który nas otacza. Poszukiwania kojarzą mi się też z formą artystyczną, czy będziemy tutaj mieli e, do czynienia z jakimiś szczególnie nowymi formami prezentacji, czy, coś, czy jest coś, co pana szczególnie zaskoczyło, zachwyciło, zaintrygowało ostatnio pod tym kątem? Na pewno na pewno konkurs, konkurs główny o nagrodę Banku Milenium i Zwycięzca, przypomnę, też ma y, skróconą drogę do nominacji Oscarowej. Jest takim miejscem, gdzie, y, gdzie prezentowane są y, filmy, y, naszym zdaniem najwybitniejsze ostatnich 12 miesięcy, które... M, zarówno poprzez oryginalną y, y, historię, y, ale też przez formę opowieści y, stają się y, dla widza y, czymś wyjątkowym, wyjątkowym przeżyciem na sali, na sali kinowym, które to przeżycie długo z nami y, pozostaje. Jednym na pewno z takich filmów będzie nowy film Sary, Sary Dosy, y, y, y, którą może y, państwo pamiętają z filmu Wulkan Miłości parę lat temu. Tym razem Sara przyjedzie do nas z filmem o czasie i wodzie. Tytuł filmu jest taki sam jak, jak, tytuł, jak, jak tytuł książki Andriego Snera Magnusona Islandczyka który napisał poemat taki funeralny na okoliczność śmierci jednego z, z, z, z, no, z takich wręcz bardzo, bardzo ważnych mie miejsc w Islandii, które... K, czyli po prostu od bardzo słynnego lodowca i poprzez, poprzez archiwalia, poprzez historię, którą Andri sam, sam napisał kilkanaście lat temu, ten, ten film jest taką audiowizualną podróżą i spróbowaniem pogodzenia się z tym, z tym co już straciliśmy, i z tym, gdzie jest przeszłość, gdzie jest przyszłość i gdzie będzie pamięć o nas. To jest y, taki, uchlił pan rąbka troszeczkę tego, co, co na festiwalu. My oczywiście będziemy obecni na festiwalu jak już on się zacznie i y, zapowiadam, że y, audycja dwójka na miejscu. Y, zawsze, y, jak zawsze z festiwalu Millennium Dogs Against Gravity na naszej antenie. Nas interesują w dwójce szczególnie y, filmy y, artystyczne, filmy o sztuce. Y, y, Nos Chopina to jest nagroda. Tak. Przyznawana e... za ale jeden do jednego e, no, z Fryderyka Chopina z, zostanie przyznany najlepszemu filmu filmowi e, reżyserowi lub reżyserce e, w tymże konkursie. A co tam ciekawego w tej, w tej, wśród tych takich filmów? No, na pewno jeden z, z, z ciekawszych filmów, e, który też. E, wielopoziomowo podchodzi do samych bohaterów też też właśnie w warstwie muzycznej o, o której za chwilę jest film Marcina Borcharta pod tytułem Moi Temersonowie. Film przybliża nam małżeństwo Temersonów, wspaniałych awangardowych artystów którzy po II wojnie wspólnie tworzyli w Wielkiej Wielkiej Brytanii, ale to nie jest film, to jest film o o nich ale ni nie nie na zasadzie że mm widzimy ich po prostu tak um, enfas, że tak powiem. Jest to, jest to historia Temersonów pokazywana przez, przez Jadzie, przez dziewczynkę, która w wieku 15 lat jest, udaje jej się dostać po 45 roku po II wojnie światowej do, do, do Londynu i jest ona jakby taką troszeczkę rezydentką, ponieważ Temersonowie są jej dalekimi, krewnymi i twórczość Temersonów jest tutaj też w pewnym sensie skontrastowana, ale w pewnym sensie jest to jak, najlep jak, jak najlepsza też e, warstwa muzyczna, e, e, o którą reżyser ba bardzo, się, bardzo się postarał, e, e, bo do pracy nad ścieżką Dźwiękową zaprosił dwóch wybitnych artystów e, amerykańskich, Joshua e, Istisa e, i Kelly Moran, e, którzy właśnie wraz z Orkiestrą Polskiego Radia e, w środę 13 maja Zaprezentują nam ścieżkę dźwiękową do, do tegoż filmu, a tym miejscem będzie studio koncertowe Polskiego Radia im. Lutosławskiego, więc, więc dla nas jest to wielka premiera też pod tym względem współpracy z tak wspaniałym i, i, i zasłużonym dla, dla muzyki miejscem. Na, czyli nie tylko dwójka na miejscu na festiwalu, ale i festiwal u nas y, zawita. Bardzo się z tego cieszymy. Co to jest dokumentalne Grand Prix, proszę powiedzieć? Dokumentalne Grand, Grand Prix jest to... Bo to jest nowa rzecz. Tak, jest to, jest, jest to nowa rzecz. Jest to nagroda Stowarzyszenia y, Krytyków Filmowych z całego świata. Y, którzy, ben, y, którzy już zagłosowali na najlepszy film dokumentalny roku 2025. I y, y, y, wskazano Millennium Dogs Against Gravity jako taki y, w pewnym cudzysłowie dom tejże, tejże nagrody i od tego roku, co roku na gali otwarcia festiwalu będzie taka nagroda Yy, przy, yy, przyznawana yy, wybranemu przez yy, światową krytykę filmowi. Więc dla nas jest to olbrzymi zaszczyt, ale my też to widzimy jako zaszczyt też dla dla polskiej branży filmowej, e, dla, dla Polski jako, jako, jako miejsca, e, w którym film dokumentalny e, ma się coraz lepiej i e, jego recepcja też, e, t, e, t, e, też jest na bardzo wysokim poziomie. E, w pewnym sensie można powiedzieć, że będzie to jakiś rodzaj alternatywy, alternatywny Oscar być może, a z drugiej strony my się bardzo staraliśmy, aby ta nagroda w ogóle powstała, ponieważ e, taka nagroda Stowarzyszenia Krytyków Filmowych w skrócie to stowarzyszenie jest nazywane Fipresci przyznaje dla filmów fabularnych na festiwalu w San Sebastian więc długo oczekiwana nagroda w pewnym sensie odpowiadająca tamtej dla filmu dokumentalnego będzie przyznawana właśnie na Millennium Dox Against Gravity Jakie jeszcze nowości na festiwalu w tym roku? No, mamy, ma, mamy taką nowość dotyczącą um, dostępności, mamy taką nowość, która, która dotyczy tego, aby jak, aby kłopoty ze zdrowiem, pewna, pewne nie, nie, nie, niesprawności nie były barierą w korzystaniu w kulturze. I po kilku latach prób, po kilku latach przygotowań w tym roku dumnie możemy ogłosić, że jesteśmy pierwszym festiwalem na świecie, którego Pełny konkurs, wszystkie filmy konkursu głównego są dostępne dla e, niedosłyszących e, i, e, i dla niedowidzących, więc jest to, jest to bardzo duże osiągnięcie festiwalu, e, które udało się nam e, przeprowadzić e, dzięki, dzięki współpracy z wieloma partnerami. Czyli jeżeli ktoś się zgłosi z, z potrzebą taką, że chciałby z tego skorzystać, to w każdym kinie festiwalowym może z tego skorzystać? Nie w każdym, natomiast w każdym mieście, ponieważ przypomnę taką rzecz, że wszystkie filmy konkursu głównego są pokazywane we wszystkich siedmiu, siedmiu miastach Polski. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Katowice, Poznań, Bydgoszcz i Łódź. Tak i mamy też właśnie zaangażowany w ten, w ten projekt specjalny zespół, który właśnie będzie takim, taką pomocną, pomocną dłonią, aby, aby wszyscy ci, którzy będą chcieli z tego programu skorzystać, mogli bez problemu e, e, e, uczestniczyć w festiwalu e, e, e, i oglądać te same pokazy, co inni widzowie i widzki. Proszę Państwa, wszystkie filmy już zapowiedziane na y, stronie festiwalu. Można już sobie y, powoli planować, y, na co się wybierzemy. Y, moim gościem był Artur Lipchart, dyrektor i twórca festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Festiwal od 8 do 17 maja y, w kinach, a od 19 do 1 czerwca online, jak zawsze. Bardzo dziękuję za tę wizytę i wypatrujemy już początku festiwalu. Przypominam państwu, że festiwal jak zawsze obecny na antenie dwójki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam do kina. Sertu obojowego Demol Tomasa Albinoniego, Alison Bolsom i Pinox Players pod kierunkiem Trevora Pinoka. W niedzielę w Krakowie w Muzeum Żydów Galicja o 18 rozpocznie się wydarzenie, w którego ramach kwartet Messages po raz pierwszy w Polsce przedstawi odkryte niedawno dotychczas uważany za zaginiony drugi kwartet smyczkowy Szymona Laksa. Polska premiera kwartetu połączona jest z panelem dyskusyjnym. Karol Furtak spotkał się z prymariuszką Messages Quartet, by porozmawiać o tej kompozycji, ale także o tym, dlaczego repertuar kwartetu tak ściśle związany jest właśnie z muzyką Szymona Laksa. Proszę posłuchać, jak opowiada o tym Małgorzata Wasiucionek-Potera. Na początku naszej pracy w kwartecie zainteresowałyśmy się trzecim kwartetem smyczkowym Szymona Laksa. Różnymi ścieżkami powiem i Beata Urbanek i Maria Szetti e, grały ten utwór w innych składach i powstał pomysł, żeby ten właśnie utwór wykonać e, wspólnie e, jako Messages Quartet. I tak się zaczęło. Zaczęła się nasza przygoda, bowiem trzeci kwartet smyczkowy tak nam się spodobał. Nasz głód był bardzo duży. Byłyśmy ciekawi, jak brzmią kolejne kwartety. W 2017 roku udało nam się nagrać debiutancką płytę, gdzie znalazły się właśnie wszystkie trzy kwartety smyczkowe Szymona Laksa. Do tej pory ta muzyka jest wciąż z nami. Chwyta nas za serce, promujemy ją wszędzie, gdzie jest taka okazja. Miałyśmy to szczęście wykonywać kwartety Laksa za granicą. W Brazylii czy w Stanach Zjednoczonych zawsze spotykało się to z bardzo dobrym przyjęciem. I cały czas ta muzyka nam towarzyszy i ogromnie się ucieszyłyśmy Szokowało nas to na początku, że drugi kwartet smyczkowy został odnaleziony przez panią Annę Rusin. To powiedzmy proszę, choć kilka zdań na temat okoliczności odnalezienia tej kompozycji. Z tego co pamiętam, drugi kwartet Laksa to utwór z początku lat 30. czyli w zasadzie niemal 100 lat musiało upłynąć, by... Ta kompozycja po jednokrotnym jej zaprezentowaniu w Paryżu ponownie ujrzała światło dzienne. Tak, historia jest niesamowita, ale to nie jest historia typu znalezienia tego rękopisu gdzieś nie wiem na drugim końcu świata czy w jakimś kufrze na strychu. Historia jest prosta, przez to też taka niesamowita, ponieważ pani Anna Rusin w ramach stypendium twórczego ministerstwa miała za zadanie skatalogowanie dzieł Szymona Laksa, jak również napisanie cyklu artykułów o jego twórczości. Jej celem nie było odnalezienie rękopisów, natomiast właściwie przez przypadek okazało się, że nuty do drugiego kwartetu Laksa leżą sobie spokojnie w bibliotece Konserwatorium Muzycznego w Paryżu i czekają na odkrycie. Te zapiski, te rękopisy czekały od 1987 roku, tam właśnie w Paryżu, w bibliotece. Były podarowane przez rodzinę Józefa Kalweta, który wykonywał właśnie ten kwartet w 1933 roku. No, niesamowite jest to, że po wojnie sam Laks, również jego rodzina, no, uznawali tą partyturę za zaginioną. Nikt nie spodziewał się, że, że te nuty gdzieś tam są w posiadaniu właśnie skrzypka prymariusza kwartetu, który wykonywał to dzieło przed wojną. Czyli, jak rozumiem, to nie jest ten przypadek, że sam kompozytor jakby chciał zapomnieć w ogóle, że taką kompozycję napisał. Dokładnie. Laks był przekonany, że, że jego rękopis zaginął w trakcie zawieruchy wojennej i mogę zdradzić, że jest to można powiedzieć taki siostrzany kwartet z czwartym jego kwartetem. Laks po wojnie, właściwie 30 lat po napisaniu drugiego kwartetu, sięgnął pamięcią do swojego wyobrażenia o tym kwartecie i skomponował bardzo podobne dzieło, ale nie do końca takie samo. No to powiedzmy może, co różni ten, no jednak mniej dojrzały, jak zakładam drugi kwartet smyczkowy od tego, który znamy, od tego, którego możemy słuchać, choćby dzięki płycie z Quartet, czyli czwartego kwartetu smyczkowego Szymona Laksa. Mhm. Powiedziałabym, że mniej dojrzały, gdyż naprawdę można znaleźć w nim no, bardzo duże podobieństwo. Natomiast faktycznie najwięcej podobieństw znajduje się w pierwszej części. Choć również są pewne różnice, trzecia część jest może mniej skomplikowana, mniej rozbudowana w drugim kwartecie, natomiast tutaj jest duże zaskoczenie co do środkowej części, gdyż jest ona zupełnie inna. Małgorzata Wasiucionek-Potera o kwartetach Szymona Laksa, zwłaszcza tym, który dopiero poznamy, czyli drugim. Już wiemy, że artystki z Messages Quartet mają w planie nagranie tego dzieła, a teraz już możemy posłuchać fragmentu czwartego kwartetu, czyli tej powojennej, częściowej rekonstrukcji drugiego kwartetu. On już brzmi w tle za mną, ja tylko króciutko powiem Państwu co, po 17, bo po 17 oczywiście przegląd stron kulturalnych prasy azjatyckiej dzisiaj o tym co na Tajwanie w Korei Południowej i na festiwalu teatralnym w Awinionie a potem kolejny gość dwójki Sławomir Narloch